Sklepik z podcast dotyczy czynna klasy Z. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez no względu na to, czy jest to towarzyszy, czy już przydeczany. Yes, came from outer space to fill the world with terror, to bring you unforgettable suspense. What was it? Where did it come from? Who were the all-powerful creatures it brought from outer space? And what did they want on Earth? You can learn the amazing answer only when you see the most thrilling picture in years. It came from outer space. Kolejna odsłonę sklepiku z, z horrorami Dzisiaj mamy do omówienia film Który jest Jak powiedziałem wcześniej W wcześniejszym epizodzie twardym science fiction Ja tak nazywam filmy, które powstały W latach 50 -tych. Zanim o tym Coś chcesz powiedzieć jeszcze? Czy idziemy od razu do filmu? Nie, nic mi nie przychodzi do głowy Poza tym, a jedno Widziałem fajny film Bena Affleck'a Miasto złodziei, słyszałeś? Nie no, ciekawe, to na Blu-ray jest wydany w dwóch wersjach, wersja kinowa i wersja rozszerzona. Nawet na mnie jest znana wersja kinowa, bo ten film nie trafił do kin, tylko od razu na płyty DVD i Blu-ray, ale był dość dobrze oceniany za granicą. U nas też dość pozytywne recenzje zbiera. Eee, fajny, mnie się, mi się podobał debiut Afleka, Gdzie Jesteś Amendo, a tutaj widzę, że trochę wzorował się na Michaelu Mannie, jego gorączce. No i też przyglądał się uważnie, jak to Nolan y, zrobił Mrocznego Rycerza, bo te sceny napadów na bank przypominają i Gorączkę, i, i Mrocznego Rycerza nieco. Fajne, też połączenie wątku takiego kryminalnego z osobistym jest dość sprytnie i dość umiejętnie przeprowadzone. Ciekawy film, polecam, naprawdę. Bo on jest hmm? bardziej znany z takich y, komediowych ról, nie? No, tutaj gra też y, w tym filmie, ale... Mm, też no wyrasta jako reżyser to, no okazuje klasę naprawdę no nie jest to jeszcze wiesz poziom Michaela Manna ale, ale jest dobrze warto, warto zobaczyć ten film hmm, ja widziałem chyba w jego reżyserii film Jaja w tropikach a to nie w jego reżyserii ty chłopie ty nie Ben myli... Benafleka z Benem Stillerem <grym> jeden pies no nie, wiesz, ja, ja w tropikach też mają swoje plusy, bo jestem Robert Downey Jr. Który daje radę jako czarnoskóry tutaj. Dobra, dobra. Przechodzimy do filmu. Dobrze. Dzisiaj mam do omówienia film, to przybyło z przestrzeni przez, kosmicznej. Trudno się to w ogóle wymawia po polsku. Czyli It mm -hmm. came from outer space. I to jest... Jeszcze jest inny tytuł tego filmu, sorry. Przy, Przybysze z przestrzeni kosmicznej. Okej. Okay. No. I to jest film, który no, na pewno trzeba uznać za jedno z takich bardziej oryginalnych dzieł kina klasy B, science fiction, powstały w latach 50. To jest film wyprodukowany przez studio Universal, które ciekawie się złożyło, że ostatnio mówiliśmy o Wilkołaku i w tym wypadku widzimy przemianę tego studia. To co powiedziałem, że po 45 roku przestano produkować filmy o potworach, które mają swoje źródło gdzieś w gotyckiej literaturze, czy tam w podaniach w przypadku Wilkołaka, to tutaj rzeczywiście widać, jaką drogę przeszło Studio Universal ciągle realizuje z powodzeniem, przynajmniej tym powodzeniem, jeśli chodzi o komercyjne wybrzmienia tych produkcji. Z powodzeniem produkuje filmy klasy B, jednak zmiana jest no, całkowita. Nie mamy do, do czynienia już z mistycyzmem, metafizyką, Jakimiś takimi, właśnie, legendami, ale raczej mamy z tematyką dotyczącą atomu, kosmitów, wszystkiego, co ma związek z tym, co było wtedy modne, czyli po prostu kinem fantastyczno-naukowym. Mhm. Czyli jedno zastrzeżenie: nie zgodzę się, że to jest film klasy B, on dzisiaj rzeczywiście wygląda tak nieporadnie, natomiast on był stworzony jednak przez wielkie studio, jakby nie było. Yy, więc nie, nie powiedziałbym, że to jest... Wiem, o co ci chodzi to tutaj. Widać trochę tutaj pewną taką tego tego wykonania, ale yy, nie... Czemu, czemu kinoklasy B? Wiesz to na pewno, zwróć uwagę, studia Universal w ogóle zal zaliczało się do tych studiów filmowych tak zwanych Little Tree, czyli Małej Trójki. Mm -hmm. Nie jest to studio, które ma tyle pieniędzy i takie zaplecze, jak na przykład Metro Goldenmeyer. Widać to nawet po tej produkcji, że jest to film czarno-biały, zrealizowany w standardowym formacie filmowym. Nie ma tutaj wielkich nazwisk. Oprócz może samego faceta, który napisał scenariusz do tego filmu, czyli może inaczej książki, na podstawie której powstał ten film. Wydaje mi się, że produkcję Uniwersalu, może ta, nawet nie może, bo ja to powiedziałem na początku, różni się nieco od, od produkcji Uniwersalu, które były produkowane. Mam tu na myśli na przykład film tego samego reżysera pod tytułem Tarantula, również w reżyserii Jacka Arnolda, ale ten film mimo wszystko wpisuje się w takie nurtki na słabszej jakości, uważam. Jeśli nawet bierzemy pod uwagę, że w tym samym roku powstał film Wojna Światów, Porównajmy sobie te filmy, to jest ten sam rok, 1953, mamy czarno-biały film no, okręcony przeważnie w studio z, z pewnym taką umownością y, dotyczącą realizacji, a weźmiemy spektakularny, epicki w, w dużym formacie filmowym, czyli, czyli wieloformatowym formacie i zrobiony w technikolorze film Wojna Światów. Te filmy jednak powstały w tym samym roku, a różnią się poziomem realizatorskim. No rozumiem, ale różnią się poziomie realizatorskim, no tak tak bywa, wiesz, ale no nie, nie jednak będę się, wiesz, upierał się przy swoim, nie, nie, nie wydaje mi się, że tutaj powinniśmy nazywać to kinem klasy B, bo to, no nie jest to Roger Corman, nie, mimo wszystko, tutaj jest yy, sprawnie to mimo wszystko poprowadzone, widać, że troszeczkę ubogo z dzisiejszego punktu widzenia to to wygląda, jest robione po bożemu, czyli nie, reżyser sobie nie pozwolił na pewne jakieś takie zabiegi stylistyczne, na pewne zabiegi m, obyczajowe, które mogłyby się nie spodobać y, sze, sze, szerokiej widowni, y, także ta wolność jego twórcza była dość ograniczona, a przecież w kinie klasy B jednak, co by o nim nie mówić, ta wolność jest zdecydowanie większa niż... Y wypadku produkcji, które są realizowane na życzenie jakiejś wytwórni. No i też, że to zostało rzeczywiście dla mniejszej, nie jest to MGM, ale jednak dla wytwórni, która ma swoją pozycję na rynku zrealizowane. Więc, no nie, jednak nie Kinoklasy B. No to ja się Chociaż będę opierał dzisiaj... swoim. Aha, no. dobra, dobra, no możemy, mam inne zdanie. Nie, nie, naprawdę, ja uważam, Patryk, będę ciągle się przy tym upierał, że nawet studia, które miały swoją markę, produkowały filmy, na które przeznaczone były mniej pieniędzy, mało tego, ten film ma coś w sobie takiego, co sprawia, że szedł za modą ówczesną pewną, to o tym też pewnie powiemy, ale przede wszystkim porównuję go do filmu, który powstał w tym samym roku, czyli do Wojny Światów i one się to zupełnie różnią od siebie, jeśli ja, chodzi ja, o poziom, jaki ze sobą reprezentują. Ja, ja wiem, wiem, wiem Jacek, o co, o co ci chodzi, ale to tak, jak troszeczkę, jak, jak są dzisiaj filmy obliczone na rynek kinowy i na rynek DVD, prawda? Na rynek DVD też są zdecydowanie uboższe. Nie, nie, nie osiągają w ogóle takiego poziomu jak te filmy, filmy kinowe, ale trudno byłoby je nazywać kinem klasy B, bo jednak to jest, to jest zupełnie coś, coś innego. Po prostu. No nie wiem, mniejsze nakłady finansowe były położone na to, czy było z przestrzeni kosmicznej, nie było tam rzeczywiście gwiazd yy, w obsadzie, ale mimo wszystko, jednak daleki jestem od tego, żeby, żeby nazywać ten, ten film, jako, dawać jako przykładki na klasy B, tak, takie, takie mam wrażenie. Wiesz co, to nie wiem, czy powinienem się upierać rzeczywiście przy tym y, sformułowaniu kinoklasy B. Y, Ale albo, wie, może, wiesz, o co, może... wiesz, o, wiesz o, co mi, o co mi chodzi, bo no, tu cho chodzi o po prostu o czyste na nazewnictwo. Dlatego to może powinniśmy jakby... Mówić, że jakby zacząć od definicji kina klasy B, bo ona w latach 50. była bardzo wyraźna i Studio Universal oprócz produkowania takich filmów jak to przybyło z przestrzeni kosmicznej, realizowało firmy, które, filmy, które uznawała, same, same studio uznawało za ambitniejsze. Ten film, który mamy tutaj mamy do czynienia został stworzony z przyczyn czysto komercyjnych, a tym również charakteryzowało się kina klasy B i miało zarabiać pieniądze na pokazach podwójnych, tym również charakteryzowało się kino klasy B, ale jakby ja się nie upieram chcę tylko, chcę tylko powiedzieć, że mm, ja jestem pełen, pełen podziwu, ja, ja, to nie jest tak, że ja, tego, ja ten film zaraz tutaj będę starał się jakby stłamsić, że jest filmem słabszym bo bardzo lubię ten film i, i, i w ogóle jestem fanem Jacka Arnolda uważam, że on, jeśli mówimy o nim zrobił y, kilka bardzo dobrych filmów, kilka średnich filmów kilka, i kilka słabych filmów można można rzeczywiście taką rozpiętość tutaj zastosować. Bez wątpienia był on reżyserem, który w studiu Universal grał pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o kino science fiction. Wtedy bardzo modne. To kino science fiction nie jakieś um, dotyczące jakichś głębokich metafor, a raczej bazujące na um, głównym temacie, jakim była inwazja obcych, ewentualnie atak potworów mutantów. To były te dwa tematy, które dominowały w kinie science fiction w latach 50. A y, również pojawiały się te motywy w studiu Universal wiesz co ja mam, już, już pomijając ten aspekt kina klasy B, czy to jest, czy to, czy to nie jest, chyba zgodzimy się tutaj jednym, że, że rzeczywiście ten film no, mniejszy nacisk na niego kładziono, natomiast on mimo wszystko w jakimś tam stopniu respektuje te wszystkie zasady, którym rządziło się kino science fiction lat 50. ale jest tu pewien taki innowacyjny dość zabieg który może zaskakiwać, kiedy się zna inne filmy z tego, z, z tego okresu, ale do, tym, do tego przejdziemy. Natomiast jako, jako że to, tobie to najlepiej wchodzi, to chyba powinniśmy zacząć od streszczenia w ogóle fabuły, bo ona jest dość istotna i myślę, że do, do niej będziemy... No z niej po prostu będziemy wszystkie, wszystkie poboczne informacje wynosić. Tak, masz rację. To jest, to, jest, to jest ważne, żeby opowiedzieć, przynajmniej w skrócie, tym mhm. bardziej, że ten film, który omawiamy dzisiaj... Y nie, nie był prezentowany szerszej publiczności w Polsce. Nie jest tak znany. Nie wyszedł ani na płytach DVD w Polsce. My go mamy mm -hmm. z wydania brytyjskiego, ten film. Z tego, co mi się wydaje, on był prezentowany kiedyś w telewizji, albo w Alekino, albo w na ale Alekino. Tak? Ja, ja to oglądałem na pewno na ale kino i też remake powstał tego filmu, ale on jest inny, nie? Tak, tak zgadza się. No. Więc, um, historia jest prosta, tak jak w większości filmów science fiction, które powstawały wtedy w latach 50., -tych, ten film pochodzi dokładnie z roku 1953. Historia op opowiada o inwazji, ale inwazji specyficznej. Rozbija się statek kosmitów, którzy, jak okazuje się później, wylądowali na Ziemi w sposób przypadkowy. Znaczy, ich celem nie była Ziemia. Nie chodzi tutaj o inwazję w takim znaczeniu bardzo ekspansywnym, a raczej... no. Chodzi tutaj o to, że kosmici próbują w jakiś sposób wyjść z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli, po prostu próbują naprawić swój statek kosmiczny i odlecieć dalej. Odkrywa, jak, jak to jest bardzo charakterystyczne w tych filmach, odkrywa całą sprawę naukowiec, który u swojego boku ma piękną, narzeczoną. Razem próbuje przekonać lokalne władze do tego, że rzeczywiście w okolicy miasteczka wylądowało UFO, czy, czy po prostu statek kosmiczny. Ciekawe jest to, że zaraz po wylądowaniu ten naukowiec obserwuje statek kosmiczny, który jest w kształcie kuli, ale chwilę później, kiedy on dokonał tej obserwacji, następuje tak, tak jakieś ruchy tektoniczne i całość statku kosmicznego zostaje przykryte dużą, grubą warstwą czy wielką warstwą kamieni. I co, rzecz jasna, ciężko jest przekonać jemu do swoich racji te, te, te, te lokalne władze. Mówię o szeryfie i o grupie trzymającą władzę w tym miasteczku, o dziennikarzach, o innych takich postaciach. Natomiast kosmici, co ciekawe, przyjmują tutaj postać ludzką. To znaczy są w stanie wejść w ciało człowieka, zupełnie go kontrolować, zmieniając jedynie jego głos, poruszając kończynami ludzkimi. Dalej próbują posługując się właśnie ludźmi kontynuować pracę nad odnowieniem, naprawieniem swojego statku kosmicznego. Dochodzi do paru sytuacji takich dziwnych, ponieważ to, o czym mówię, to, to niezrozumienie po co przybyli kosmici wychodzi w trakcie filmu i sam główny bohater musi, naukowiec, dojść do tego, po co przylecieli kosmici na Ziemię, my widzowie dowiadujemy się o tym również. I całość filmu kończy się w ten sposób, że kosmici po naprawieniu swojego statku kosmicznego odlatują. W międzyczasie my również możemy jako widzowie zobaczyć prawdziwą cielesność tych kosmitów. To znaczy, oprócz tego, że widzimy, jak kosmici zachowują się będąc wewnątrz ciała ludzkiego, również naszym oczom pojawiają się ci kosmici. Będziemy mieli okazję to zobaczyć i tutaj też ciekawe jest to, że m, będzie warto o tym op op op opowiedzieć, dlaczego w ogóle kosmici pojawiają się w tym filmie, bo niekoniecznie taki był zamysł y, pierwotny w tym filmie. To wszystko. Co sądzisz? Sądzisz, że ładnie ci poszło. <śmiech> <śmiech> <śmiech> yy, tak, wiesz co, yy, ciekawe jest w tym filmie, bo on powstał w 1953 roku, prawda? I y -y. trudno nie patrzeć na niego w Właśnie nie uwzględniając kontekstu w ogóle politycznego. Dokładnie. I, I tak też go obserwowałem. Natomiast w pewnym momencie zacząłem się gubić, że to nie, nie idzie jednak tą drogą, którą szła większość produkcji science fiction z tego okresu, czyli ci kosmici niekoniecznie uosobiają tutaj komunistów, którzy zupełnie pod ich naciskiem inaczej funkcjonują. Tylko dochodzi do tego, tutaj zdradzam tutaj, kurczę, powinienem, nie powinienem, no nie, no, nie powinienem, wiem, Nie ale, wiem, co chcesz ale, zdradzić. No nie, no, no zdradzam, chociaż ty też już to zaznaczyłeś w swoim opisie, że oni mają zamiary jak najbardziej pokojowe, a chcą się jedynie wydostać z tej e, planety. Ja przez długi czas tego o, trwania tego filmu odczytywałem w ogóle wszystko właśnie w takim, w takim kluczu, że, że tutaj ci kosmici uosabiają tych komunistów, Prawda? którzy <śmiech> pojawili się w Ameryce i starają się zawładnąć całą tą amerykańską społecznością, zmienić sposób ich myślenia i doprowadzić po prostu do panowania nad całą Ameryką. Tymczasem dochodzi do tego, że ich intencje są źle, źle odczytane. I wówczas zaczyna się problem. Jak odczytać to? Czy to należy brać wszystko dosłownie, czy też należy brać jednak metaforycznie? No jak uważasz? To, to jest bardzo ciekawe. Ja zawsze uciekam od takich tortur interpretacyjnych, ale z kinem... A fiction... ja to uwielbiam. Tak, no. tak, tak. I nie, Ja mówię Ci, dlaczego uciekam. Bo ja uważam, że są filmy, filmy które były robione no, w sposób komercyjny, bez jakiegoś zacięcia artystycznego, gdzie te interpretacje się nie sprawdzają. Ale w tym wypadku, jeśli chodzi o kino lat 50., zwłaszcza kino science fiction, mm -hmm to ta metafora, o której wspomniałeś, yy, sprawdza się idealnie. To znaczy, ja również mam wrażenie, ale to nie jest tylko moja opinia, a tak rzeczywiście dzisiaj odczytuje się te filmy, że te filmy są pewną odpowiedzią na psychozę, która ogarnęła Amerykanów w latach 50 i długo by o tym mówić. Takim najlepszym przykładem jest mój ukochany film z tego okresu, czyli Inwazja Porywaczy ciała, gdzie mamy mhm. do czynienia z podobnym zabiegiem, to znaczy no właśnie oponowują właśnie. ludzkie ciała. Mhm. I jeśli się pamięta, że ten film, Inwazja Porywaczy ciała, mówię o pierwotnej wersji tego filmu, pierwszą, Hmm. powstał w momencie, kiedy mamy sprawę na przykład rodziny Rosenbergów w Stanach Zjednoczonych, czyli rodziny, która tak naprawdę wykradła tajemnicę bomby atomowej i sprzedała tę tajemnicę Ar Związkowi Radzieckiemu. Jeśli bierzemy pod uwagę, że Amerykanie wtedy naprawdę cierpieli na ogromne fobie związane z tym, że nie tylko bolszewicy wyglądający wiesz, w kreskówkach, jak jakieś owłosione karły mogą przyjść i nas pozabijać, ale również twój sąsiad mieszkający obok może być szpiegiem i pod, yy, prowadzić inwigilację, to jeśli o tym wszystkim się pamięta, to te kino zupełnie inaczej smakuje. I tak jest w przypadku Inwazji Porywaczy ciał. Natomiast to, co powiedziałeś w tym filmie, ta dziwna taka rozbieżność, taki dualizm, rzeczywiście tutaj sprawdza się dobrze. Jeśli pamięta się to, o czym opowiedział Tom Weaver, bo ja ten film oglądałem ostatnio znowu z komentarzem Toma Weavera, mojego ukochanego, jak już powiedziałem wcześniej, pisarza, yy, który zajmuje się kinem klasy B. I on powiedział coś bardzo ważnego. Yy, ten film z 1953 roku walczył, konkurował z innym filmem, czyli Wojna Światów. I wygrał film Wojna Światów, jakby bardziej trafił do publiczności. Może przez to, że był bardziej spektakularnie zrealizowany. I rzeczywiście zmiana jest hmm, horrendalna. To znaczy od, 50, od 1953 roku kosmici są złowieszczy, tak jak w Wojnie Światów. Nie ma w Wojnie Światów czasu na dyskusję, na rozmowę z kosmitami, bo oni po prostu wszystkich rozwalają. A co ciekawe, ten film, to przybyło z przestrzeni kosmicznej, hmm, był takim filmem, filmem, który jeszcze pokazywał kosmitów dobrych. A to się sprawdza idealnie, jeśli pamięta się, że dwa lata wcześniej powstał film y, Roberta Weissa pod tytułem Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia. I ten film również opowiada o kosmicie Klatu, który nie jest złą postacią. On przylatuje na Ziemię jako członek organizacji kosmicznej i przywozi Ziemianom, okej, okay, ultimatum, ale on sam nie jest mordercą, psychopatą kosmicznym. Y, inaczej sprawia się, przedstawia się sprawa z robotem, który z nim przylatuje i ma zniszczyć Ziemię, jeśli y, Ziemianie nie nie posłuchają i nie będą chcieli żyć w pokoju z innymi ludami kosmicznymi. Więc Waiver Wey, Wey, zwraca uwagę na to, ja idę za nim, że do 1953 roku bywało tak, że kosmici nie do końca byli przedstawiani źle w kinie amerykańskim. Po 1953 roku, zwłaszcza po wojnie światów i, i rodzącej się tej fobii, rodzącej się psychozie Amerykanów, kosmici zaczynają przybierać kształty właśnie w podtekście bolszewików, którzy chcą mordować, gwałcić, niszczyć ale możliwe, Jacek, bo mamy rok 53, i ty, ty jak mówisz, z tego, z tego wynika, że zaczyna się dopiero rodzić ta fobia i ta mania właśnie filmów science fiction, które będą piętnować bol, bolszewików, natomiast możliwe, jako że, że Makartyzm już wtedy istniał, że gdzieś w tym filmie to przybyło w przestrzeni kosmicznej, kryje się jakaś taka właśnie ukryta, znaczy kryje się ukryta, kryje się krytyka Właśnie tego, co się wówczas działo w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście ja się zgodzę z tym, że dopiero to wszystko napierało rozpędu, ale już w, w, wówczas istniało. I możliwe, że przez ten swój film Adlon cię powiedział Halo, halo. Ale nie każdy, którego postrzegamy i ku, w którym widzimy jakiegoś wroga, musi nim w rzeczywistości być. Prawda? Czeka. Ciekawe co mówisz, tak, tak, to się jakby... Możliwe, możliwe, że wiesz, ja, ja rozumiem, że tu machina się dopiero rozpędza, ale możliwe, że Adlon wywęszył, że już coś takiego ogarnia powoli w Zjednoczone, że przecież to się odbywało stop, stopniowo, że on mówi swoim filmem, ludzie, opamiętajcie się trochę, nie? nie, nie niekoniecznie jest tak, że, że każdy, każdy który, jest zły, nie? no, każdy obcy jest zły. Tak, zgadza się, zgadza się, ale naprawdę jest to bardzo ciekawe to, to, o czym ty mówisz, to co właśnie mówi Weaver, a ja za nim, że mamy w tym samym roku dwa różne spojrzenia na science fiction, a zwłaszcza dwa różne spojrzenia na kosmitów. Jeden to jest spojrzenie właśnie Arnolda, a drugi to jest przedstawiony w filmie Wojnie Światów, gdzie ewidentnie kosmici, którzy tutaj nie najeżdżają gdzieś okolic Londynu, tylko właśnie najeżdżają Amerykanów, nie dyskutują z nami, nie prowadzą w ogóle jakiegokolwiek dialogu, chcą nas niszczyć, palić, zabijać. U Arnolda jest jest troszeczkę inaczej i to jest, wydaje mi się, na tym polega oryginalność również tego filmu. Poza tym, idąc już zupełnie dalej, już wykręcając ten kontekst polityczny, tam jest, zwraca uwagę się w filmie, no, oni wyglądają tak, jak wyglądają, muszą zbliżyć się do naszej postaci, żebyśmy w ogóle z nimi chcieli dyskutować i rozmawiać, ponieważ ich oryginalna powłoka cielesna jest odrażająca odpychająca i nigdy byśmy z nimi nie weszli w jakiekolwiek relacje, w jakikolwiek kontakt gdyby nam się ukazali właśnie w takiej swojej rzeczywistej postaci więc możliwe, że tutaj im trzeba pójść dalej, że w ogóle chodzi o akceptację jakiejś takiej odmienności, tego co jest, co jest inny, zupełnie inne, nieznane nieoswojone ale w gruncie rzeczy, jak się okaże później, przyjazne. Yy, dokładnie. Wydaje mi się, że to jest Ach, bardzo... Daleko, to... daleko idziemy, nie? Ktoś zobaczy ten film i powie, halo, a ja w ogóle o czym mowa? Łuczy, czy mi tu jadą z jakimś Makartym, jakimiś bolszewikami, jakąś akceptacją odmienności. Co, ale, ale to nie... A to jest, wiesz, hmm? sprawnie poprowadzona intryga. No. Tak, tak, ale wiesz co, warto właśnie mówiąc o, o tym całym podłożu nie zapominać o tym, o czym powiedziałem na samym wstępie i teraz jakby to dopełnie. Ten film powstał na podstawie opowiadania Ray'a Bradbury'ego. I to jest bardzo uważam istotne, że Bradbury, który jest ciągle żyjącym pisarzem, no, to jest taki, można powiedzieć, Stanisław Lem amerykański, bardzo ciekawy pisarz science fiction, który stworzył w swojej historii wiele ważnych dzieł, m.in. Fahrenheit 451, na podstawie którego powstał również film, Kroniki Marsjańskie, to również jest z biuro opowiadania No i tutaj również sięgnięto, Studio Universal czy Jack Arnold postanowił sięgnąć do um, nie byle jakiego twórcy, tylko do właśnie do Burego. Jeśli um, my staramy się tutaj ubrać ten film w metaforę, to ta metafora mogła już istnieć dlatego, że mamy do czynienia po prostu z świetnym pisarzem świetnym pisarzem science fiction. Co ciekawe, wspomniałeś o kosmitach, Ray Bradbury w swojej oryginalnej wersji to przybyło z przestrzeni kosmicznej, nie pokazywał kosmitów. I to ciekawe, że również w wersji filmowej na początku również chciano tego uniknąć, ale Studio Universal zdecydowało się, że jednak trzeba pokazać kosmitów, dlatego że ludzie będą tego oczekiwać. Ludzie przychodzą do kina zobaczyć film science fiction o kosmitach, a okaże się, że tych kosmitów nie ma. Była tutaj rodzaj taka jakby może nie troski, ale lęku, że ten film może się nie spodobać, dlatego że kosmitów nie będzie w tym filmie. W związku z tym, już podczas trwania pracy nad filmem, zdecydowano się, że kosmici będą jednak pokazywani. I tak jak powiedziałeś, one, postaci, to się, kształty tych kosmitów mają wszelkie wady, jakie miały wtedy przedstawiania kosmitów w kinie science fiction. To znaczy, no widać, że to jest wszystko mocno uproszczone. I, no jest to naiwny obraz kosmitów na pewno. No. Tam jest po prostu nawrzucane. Natomiast y, oni są pokazani bardzo oszczędnie. Znaczy, nigdy nie, nie ma takiego momentu, w którym możemy im się dokładnie przyjrzeć. Prawda? Oni się tak na chwilę pokazują. Nie, tak, nie odniosłeś tak, takiego wrażenia? To jest duży plus. Oczywiście. Wiesz, mamy, mamy, mamy w głowie to, jak, jak oni wyglądają, ale nie, nie jest to tak, jak e, e, Robot Monster, nie? No kiedy, dokładnie. kiedy dokładnie się możemy przyjrzeć oni się tutaj raczej, raczej bardzo często jest to stosowana subiektywizacja obrazu, że widzimy wszystko co się dzieje oczami, oczami kosmity natomiast ich całych z zewnątrz widzimy parokrotnie wprawdzie, ale tylko na chwilę i, i nie na tyle, żeby w ogóle widzieć z jakich oni w ogóle części się składają a zapewne składają się z różnych garnków i galarety, nie? Bo, bo to tak wygląda jest bardzo ciekawy motyw jak patrzę na tych kosmitów wiąże się z poniekąd z technologią, jak, w jakim ten film został zrobiony, bo to jest film, który został zrobiony w technice stereoskopowej 3D. To jest bardzo ciekawe i dla widzów współczesnych może nie jest to tak oczywiste, że ta technika, może różniąca się nieco, jeśli chodzi o samą technologię, ale technika zdjęć stereoskopowych trójwymiarowych, która teraz przeżywa swój Renesans, została wymyślona w latach 50. -tych. Takim pierwszym filmem był wspomniany kiedyś przeze mnie House of Wax z Vincentem Price'em, mm -hmm. a ten film należy do pierwszej tego typu produkcji zrealizowanej przez Studio Universal. I zawsze jak widzę ten film, Film, wyobrażam sobie, że był robiony w 3D, to myślę o kosmitach, bo pewnie zwróciłeś uwagę na to, że kosmici w tym filmie mają jedno oko. I tak, tak. sobie myślę, że kosmici tego filmu w 3D nie mogliby zobaczyć, no. <laughs> ponieważ nie posiadają stereoskopowego <laughs> widzenia, i to by się u nich nie sprawdziło. Efekt tego, tego, efektu tego by nie zobaczyli. <laughs> No, fajne jest to, wchodząc w no, szczegóły, ciekawe. bardzo lubię w tym filmie fragment, kiedy na pustyni dzieje się akcja, to jest bardzo charakterystyczne, jak pamiętasz filmy Jacka Arnolda, patrz Tarantula, że Jack Arnold często nagrywał swoje filmy, które dzieją się w, na pustyni, jest taka, taka scena, kiedy główny bohater, ten naukowiec z dziewczyną spotykają takiego faceta, który naprawia linie telefoniczne. on już jest jakby jest już ma w sobie kosmitę, jest opętany no. przez kosmitę, jest kapitalna scena, kiedy on patrzy bezpośrednio na słońce, a oni muszą mrużyć oczy, nie mogą oczywiście tego robić, tak jak każdy z nas, bo jest, jest to palące słońce, pustyni. On patrząc bezpośrednio na słońce mówi, lubi, lubi ciepło tej gwiazdy. To jest świetne, naprawdę to, to jest szczegół, ale bardzo mi się podoba ten fragment, kiedy, kiedy w sposób bardzo prosty Jack Arnold przemyca Tą różnicę Między kosmitami a, a nami Pokazując właśnie to, że Będąc w ciele człowieka Ma za nic, wiesz, jakby promieniowanie słoneczne Nie spowoduje to, że on straci wzrok To jest fajne, pamiętasz to, nie? Tak, tak, tak Tak wcześniej, że Jack Arnold, ja mówiłem o tym, że Jack Arnold był znanym reżyserem i rzeczywiście on jest gwiazdorem. Dzisiaj przez polską publiczność pewnie w ogóle nieznany, znaczy nie ma powodu, bo u nas te filmy nie cieszyły, się, nie cieszyły się nigdy wielkim powodzeniem, ale Jack Arnold, nazwać go należy naprawdę jednym z tych reżyserów, którzy, którzy zrealizowali dużo filmów i co najmniej kilka jest ciekawych, ale w ogóle należy go nazwać w takim latach 50 mistrzem kina science fiction w studiu Universal. Ja przypomnę, że Oprócz tego filmu to przybyło z przestrzeni kosmicznej. A on m.in. zrealizował film Potwór z Czarnej Laguny. Creature from the Black Lagoon. To jest jeden z nie, tych... Był też człowiek, który się nieprawdopodobnie zmniejszył. Dokładnie. To jest kolejny film dobry Jacka Arnolda. Znaczy dobry, no, z, ciekawym, z ciekawym pomysłem. Ale, ale przede wszystkim Potwórczany laguny. to jest film, który również uważam, powinniśmy się kiedyś tym filmem zająć. To był ogromny przebój i film, który naprawdę jest fajny. Wyprodukowany przez Studio Universal. Ale również realizował filmy, które no, uznać należy za słabsze. Wspomniana przez mnie Tarantula. Film, który, który znasz i chyba należy powiedzieć nawet, zestawiając go z filmem tym, który dzisiaj omawiamy, że należy do filmów, które są naprawdę słabe. Mówię o Tarantuli. Znaczy ja mam wrażenie, że to nie jest mistrz filmowy, ale po prostu dobry rzemieślnik. Znaczy dano mu klocki, on je po prostu umie doskonale poukładać. Nie ma tutaj jakiejś virtuazerii wielkiej. Nie? To to nie... No, no, nie, no nie, nie zgodzę się jakby z tym, że wie, że to jest jakiś ten facet, który wkłada co, do swoich filmów coś od siebie. On po prostu zgrabnie, tworzy zgrabne historie, a że ma takie miał takie szczęście, że trafiały akurat do niego całkiem nie, nie, niezłe scenariusze, no to tylko dla niego na plus. No tu trzeba, nie, się, tu, nie, tu trzeba się zgodzić, zgadzam się z tobą, dlatego wspominając moim zdaniem najjaśniejszym diamentem w jego filmografii jest właśnie potwór, z Czarnej Laguny i tu trzeba się zgodzić, że to był fantastyczny scenariusz. Czy ty widziałeś w ogóle ten film? Nie, właśnie jeszcze nie widziałem. Koniecznie no. musimy kiedyś, no. wiesz, w przyszłości jakby dopowiedzieć naszą historię o potworach Uniwersalu no. i również omówić ten film, bo oryginalność tego filmu jest na, naprawdę na wielu poziomach. Po no to możliwe, że zmienię, zmienię zdanie właśnie po człowieku z Czarnej Laguny, natomiast po tych filmach, które widziałem, właśnie zauważam, że on po prostu zna, zna swój fach, facet, no. mm -hmm. Co tak y, szczególnie ci się podobało w filmie, to przybyło z przestrzeni kosmicznej? Jakaś sekwencja, bo ja powiedziałem o tym patrzeniu w słońce mm -hmm. i mam jeszcze jedną taką sekwencję, ale może, może coś tobie szczególnie się spodobało lub, lub coś, coś. ci ja zwróciłem, ja, zwr ja zwróciłem uwagę na, na początek filmu i wydawało mi się to dość odważne, że para, którą obserwujemy przez cały film nie jest sobie poślubiona. A tam jest mowa ona a a mieszka no? a mi Tak, ale mieszka razem. Nie? a mamy lata 50. Ale czy ona przypadkiem go nie odwiedza, naukowca w domu? Tam... Kurczę nie? Ja odniosłem odnoś... wrażenie, że oni pomieszkują razem. Ajajaj, aj, aj, no to rzeczywiście, widzisz, nie powinno tak być. No, nie powinno być. Przynajmniej M jeśli chodzi o lata 50. Osobne Byłem zgłaszony. Powiem ci, że poczułem pewien taki niesmak, że wyłączyłem i musiałem się uspokoić Aha. i po jakimś czasie wróciłem do tego filmu. Ale <grym> wiesz co, to jest bardzo fajne, co mówisz, bo nawet w kinie yy, z latach 50, zwłaszcza w kinie science fiction, jeśli pojawiają się tego typu rzeczy i na przykład jest małżeństwo, to zwróć uwagę, że mają oni te małżeństwo w śpiewosłownych łóżkach. To jest dla jazdeczka. Ja myślę, że tutaj doszło do kopulacji. Nie jest to wprost powiedziane, ale generalnie gdzieś takie mam wrażenie, że do jednak czego? Są sobie blisko, do, do czego, kopulacji do... brawo, to się nazywa miłość też, nie? no brawo no dobrze, no. no no więc troszeczkę mnie razi postać tutaj tego pierwszoplanowego bohatera, bo on jest, wydaje mi się, na zbyt nawiedzony, ale no, ale okej, okay, no jest ten. Ta. Znaczy taka postać musiała po prostu być. On głęboko wierzy. On tak wierzy jak Malder w archiwum Mix. Zresztą spotkałem się gdzieś takim porównaniem właśnie tego. No, w, tej postaci? Tego, tej postaci właśnie do Foxa Maldera, no? Co, ale to rzeczywiście taki Spiżowa, taka, taka postać, taka pomnikowa, to też jest charakterystyczny rys dla postaci mm -hmm. występujących w kinie science fiction, zwłaszcza u Jacka Arnolda, bo... No, on to... jest tak ociosany, po prostu wyrzeźbiony, ta, ta. on nie jest ludzki, nie? prawda, to jest bohater filmowy. To jest tak jak występujący, znasz go też doskonale, bo ja prezentuję filmy z tym aktorem na swoich pokazach najgorszych filmy świata. John Igar który gra w Tarantuli, gra w kobiecie nie, przepraszam, nie gra w kobiecie, tylko gra w tarantuli i gra również z mózgu, z planety Arus, czy w ludziach kretach. Ten aktor John Igar, podobnie jak tutaj postać tego naukowca, grana przez Richarda Calsona, No jest taka spiżowa, pomnikowa, on się nie myli, on wygłasza swoje takie frazy, zwłaszcza tak. na końcu. To jest bardzo też charakterystyczne dla kina science fiction. Zawsze na końcu naukowiec musi powiedzieć jakiś motto i to również jest w tym filmie. To się pojawia w większości filmów z tego okresu. Ja pamiętam filmu Dem, czyli one, kiedy naukowiec mówi wygraliśmy bitwę, nie wygraliśmy wojny, będziemy musieli się jeszcze z nimi zmierzyć. W filmie y, Ziemia kontrolujące spotki pada hasło "Obserwujcie niebo", "Keep watching the sky". Mm -hmm. I tu też naukowiec y, mówi coś takiego. Pamiętasz, że y, no to spotkanie może nie było szczęśliwe, ale przyjdzie taki dzień, kiedy znów spotkamy się z tymi kosmitami i wtedy będziemy gotowi na to spotkanie. Pamiętasz? Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że najbardziej taką ludzką postacią z odrobiną, z jakąś cząstką człowieczeństwa jest ten policjant, prawda, który jest taki oporny, tak, tak. nie za bardzo chce uwierzyć w ten, w ten statek kosmiczny, a poza tym mistrzy się do narzeczonej naszego głównego bohatera. I dlatego on jest tak najbardziej przekonujący w tym. Szkoda właśnie, że takie, takie elementy ludzkie nie zostały wprowadzone w inne postacie, ale to było podyktowane po prostu czasami, w których ten film powstawał, że tam byli tacy żelazni z bo nim bohaterowie. Tak, tak, wiesz, często jest taka paralela tworzona, że one, te postaci w kinie science fiction y, amerykańskim z lat 50 przypominają y, bardzo y, socjalistyczne postaci, bez skazy, wiesz, w kinie polskim. Mhm. Tak, tak, tak, tak, tak. Jest to, to dość takie toporne. Natomiast... Uwa mhm. Mhm. Ja tylko chciałem no. powiedzieć, że aktorka, o której wspomniałeś, czyli Barbara Rasz bardzo ładna zresztą, czy Oj nie ładna? Tak. ładna? kobieta. Ładna, ładna. Przyjemnie się ogląda. To, te, mhm. to też jest ciekawe, że zawsze w tych filmach właśnie tym głównym postaciom, protagonistom męskim, samczym yy, towarzyszą bardzo piękne i inteligentne panie. No to, to jest taki etos właśnie kina science-fiction. Które jednak nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Dlatego no nie właśnie. wiem jak, jak, jak z tą inteligencją tej pani. Znaczy nie odmawiam jej. Ja po prostu nie wiem, bo ona przyjmuje wszystko biednie, to co mówi e, główny bohater, przez co jest krytykowana a, przez naszego policjanta, tak, który jej to wytyka. Cokolwiek ten e, twój doktor naukowy nie powie, e, to ty od razu to przejmujesz. Jak powiesz, że są kosmici, to ty od razu potwierdzasz, że są kosmici, prawda? Tak, no trzeba przyznać, że rzeczywiście to się zmienia. To są krójnie, takie ale... dodatki właśnie, mm. to, tak, przepraszam tak, jeszcze, ale, ale to, jest to są takie dodatki do, do facetów. Mhm. Tak, to jest właśnie ciekawe, że ten obraz pokazywania kobiety w kinie rozrywkowym amerykańskim, zwłaszcza w tym takim kinie science fiction, no jest, jest, jest niestety, ale bardzo szablonowy i, i, i niedobrze wypadają tutaj role kobiece, za, zwraca się bardziej, bardziej uwagę na, te, na tą męską, czy, czy, czy bardziej samczą stronę i to oni tutaj są nośnikami zarówno emocji, może nie emocji, ale przede wszystkim nośnikami narracji, fabuły, to oni tutaj kierują filmami. Rzadko się zdarza, że kobieta jest tylko pięknym dodatkiem, ale jeśli mówimy o tej pięknej barbarze Rasz, to ciekawe jest to, że na w tym samym roku zagrała w filmie, o którym mówiłem wcześniej, czyli w Wojnie światów. Tak. Uh -huh. Tak, ciekawe co, że, że zagrała w dwóch filmach, o których wspomniałem, że były ważne w tym roku, no i na korzyść wojny Światów, gdzie Wojna Światów zrobiła większe, większe powodzenie, zdobyła sobie u widzów, ale ta sama aktorka zagrała właśnie główną, główną postać, znaczy postać, w sensie towarzyszy mężczyźnie, zarówno w filmie Arnolda, jak i w filmie Wojna Światów, w tym samym roku, to jest ta sama aktorka. Um. No ale Wojna Światów to już wydaje mi się już wówczas był taki pewniak, prawda? Że to było obliczone na, na, na zyski i wiadome było, że ten film, ten sukces jednak odniesie. Tutaj z, z filmem Arnolda był większy problem, prawda? Tam był chwytliwy, e, chwytliwy, jeszcze bardziej wydaje mi się temat, e, popularna książka, też troszeczkę szło za tym legenda związana z audycją Orsona Wellesa, no, a tutaj jednak to przybyło w przestrzeni kosmicznej to nie, nie, niekoniecznie miało takie atuty. Halo? Tak, tak, tak. Słucham cię, bo jeszcze zastanawiam się cały czas na temat Wojny Światów. Te filmy weszły do kin w przeciągu trzech miesięcy. It Came mm. from Outer Space wszedł w maju, natomiast w sierpniu była Wojna Światów. Mm. W tym samym roku oczywiście. Tak, tak, tak. próbuję dopowiedzieć, co, co mi przychodzi do głowy a propos jakby rywalizacji, można powiedzieć, tych dwóch filmów na korzyść Wojny Światów. Ja mam jeszcze taką scenę w tym filmie, no. która mi szczególnie się podoba. Ja lubię bardzo właśnie w tych filmach takie, takie sekwencje, może to się wiąże z tym, że też pojawia się coś takiego w strefie mroku, tej oryginalnej serii z lat 50., gdzie, gdzie mamy taki rodzaj niepokoju budowany na tym, że ci, których obserwujemy nie do końca są tych, których znaliśmy przez całe życie i to się pojawia również w tej serii. W właśnie serialu Twilight Zone i to się pojawia tutaj. Jest taka sekwencja, kiedy ten naukowiec grany przez Richarda Carlsona podąża za dwoma facetami, którzy konserwowali słupy telefoniczne i spotyka ich w takim w takim, takim wejściu do domu, bo oni też oni stoją w cieniu tak, i mówią tak. do niego, że zostaw nas w spokoju, daj nam robić swoje rzeczy. Są świetnie sfotografowani, bo on stoi na zewnątrz, oni są w pomieszczeniu jakby w korytarzu tak. i on jest w pełnym blasku słońca, a oni są w takim cieniu zostawieni. Kapitalna, sekwencja i bardzo wydaje mi się mimo wszystko niepokojąca, dlatego że te postaci owładnięte przez kosmitów mówią nie swoim głosem, tylko takim przetworzonym głosem, takim barytonowym czy, czy głos basowy, prawda? To jest, to, jest, to jest bardzo fajne. Podobnie jak przedstawia się scena, kiedy zanim oni zostaną oponowani przez kosmitów, właśnie wspinają się na słupy telefoniczne gdzieś na pustyni i od, odkrywają, że przez te słupy płynie dziwny szum i główny bohater, ten właśnie naukowiec również słucha tego szumu i dochodzi do wniosku, że coś jest dziwnego. To jest taki dziwny kosmiczny szum. Wydaje mi się, że to jest bardzo w stylu właśnie Raja Brad takie, takie jakieś rzeczy, że jesteśmy podsłuchiwani, albo że kosmici używają naszych prymitywnych narzędzi. Tutaj w tym wypadku są to słupy telefoniczne, żeby przekazywać sobie jakieś informacje. Pamiętasz ten fragment filmu? Tak, tak, tak, pamiętam. To jest, to jest, to jest, to jest bardzo fajne. Też mi się bardzo podobała scena spotkania na tej pustynie, kiedy spotykałem ich, kiedy już zostali opanowani. Znaczy jednego z nich, a drugiego po prostu zwłoki widzimy. Eee... Znaczy widzimy rękę z tych zwłok, i oni uznają, o... tak, tak. Że, że po prostu tamten wcześniej się był zamordowany. Natomiast to jest zabawne w tym filmie, bo są takie dwa momenty: to jest krzyk naszej Barbary Raj, która <laughs> myślę, że też nie tylko jej uroda talent, ale również zdolności wokalne przemawiały za tym, żeby ją zaangażować do tego filmu. Oj, ten krzyk brzmi nieźle, ale to jest straszne, Jacek, to jest straszne. Tym bardziej, że ona się boi chłopczyka przebranego za kosmitę. Nagle taki... Wiesz co, na, możesz mieć rację, jeśli chodzi o właśnie o dokonanie wyboru, jeśli chodzi o casting. Rzeczywiście, i to jest kolejny ten kwiatek, wiesz, do, do, do przedstawiania kobiet w kinie science fiction latach 50., -tych. kobiety y, w tych filmach nie uciekają, czasami One się przewracają, krzyczą. ale krzyczą. Przede wszystkim krzyczą. I to przeraźliwie krzyczą. Przeraźliwie krzyczą. Tak, to jest, to jest taki rys rzeczywiście bardzo charakterystyczny dla kina, dla przedstawiania kobiet w kinie science fiction. Kobiety zachowują się w sposób irracjonalny w tych filmach. To znaczy bardzo, bardzo um, krzyczą, a, a nie robią nic poza tym. Tak. No. I później na plakatach je widzimy takie krzyczące często, prawda? No, tak, tak, często, tak, tak. często jest ich wizerunek właśnie kobiet krzyczących plaka na plakatach z lat 50. -tych. filmów z lat 50. -tych. Tak, no to Czy jest słyszysz dobrze? Tak bardzo Halo? dobrze. Tak. To, to jest polityka rzeczywiście pokazywania kobiet. Jak mówię, no to się zmienia, już zmieniło się bardzo w Alienie, prawda, Riddleya Scotta, że kobiety przestają się być silne, mało tego, odgrywają role męskie, zastępują mężczyzn, którzy są słabi. Ale na to trzeba jeszcze trochę poczekać. Tu rzeczywiście warto zwrócić na to uwagę i mówimy to już wiele razy w tym podcaście, że kobiety w filmach science fiction przedstawiane są jako słabsze, zależne od mężczyzn, piękne, być może inteligentne, ale raczej są tu takimi nie, inteligencja je wyróżnia, no. Nie, bo warto podkreślenia, ja to obserwuję, że również te kobiety są naukowcami. W filmie Them kobieta jest naukowcem. Również, wiesz, jest odważna i schodzi do podziemia, żeby walczyć z gigantycznymi mrówkami, ale mimo wszystko to faceci tutaj, wiesz, mają, grają te pierwsze skrzypce w tych filmach. To się zgadza. Tak, tak, tak. Nawet one nie zabierają głosu, nie? Tutaj, nie? One po prostu przyjmują bardziej treści, niż je, je konstruują. Prawda? Ona nie, nie powie nic swojemu naukowcowi. Ty słuchaj, a nie wydaje ci się, że może być zupełnie inaczej? Nie. Ona po prostu to przyjmuje biernie. Dobrze. Tak, dobra, dziewczyna. Dobra, dobra dziewczyna. Dobra <laughs> dziewczyna. Tak, to jest dobra dziewczyna tatusia. Tak, tak trochę się zachowują. Dobrze, Patryk, czy coś jeszcze na temat filmu? Nie, myślę, że nie. To powiedzmy coś na temat wydania. Jak powiedziałem, ten film nigdy nie wyszedł na DVD w Polsce. My mamy wydanie brytyjskie, ale co ciekawe, wydanie brytyjskie, które opatrzone jest polskimi napisami do filmu. Tak. Ciekawe, mhm. co nie? Nie ma tak, dystrybucji tak. w Polsce, kupiliśmy ten film przez Amazon UK, natomiast rzeczywiście mamy tu napisy polskie, które są bardzo profesjonalnie dobrze wykonane i ten film się ogląda świetnie. Mamy tutaj dodatki, mamy dokument na temat filmu, produkcji filmu, pół godziny, dokument It Came From Outer Space. Mamy komentarz wspomnianego już wcześniej Toma Weavera, mamy galerię fotosów i, i trailer. I to jest bardzo wszystko dobrze zrobione. Ja bym myślał, że to, jest, że to jest tożsame z tym, co mówiliśmy o wilkołaku. Jest to bardzo merytorycznie przygotowany zestaw film plus dodatki, gdzie nie ma tutaj żadnej wtopy, jeśli chodzi o to, jak te dodatki wyglądają. Mm -hmm. Tak. Y no Jest to porządnie po prostu sklejony materiał. Bez, y bez przesady, ale to, co znajduje się na płycie, jest to po prostu z rozmysłem dobrane, a nie, nie przypadek, tylko po to, żeby zacząć zapchać miejsce na wolne na płycie. Czy poleciłbyś, yy, to przybyło z przestrzeni kosmicznej, polskim widzom? No oczywiście, tak, tak, jak najbardziej bym polecał. No. Ja też uważam. Je, wiesz co, jeszcze jest coś te, takiego, że ten film mimo wszystko w porównaniu z innymi produkcjami z tego okresu nie grzeszy specjalnie naiwnością, prawda? Często jest tak, że, że po prostu oglądasz te filmy, które mają swój niewątpliwy urok, ale załamujesz się gdzieś tam wewnętrznie, że to jest wszystko cholernie naiwne. Tutaj nie, nie miałem takiego wrażenia. Jest to podane zupełnie serio, ale nie, nie jest tak, że, że... Nie robi tego wrażenia jakiegoś takiego... No, naiwnego dzieła po prostu. No. Wydaje mi się, że może wiązać się to z tym, że mamy tutaj do czynienia z właśnie dobrą literaturą, wiesz, Ray Bradbury, który napisał dobre podłoże do tego, żeby zrobić ciekawy film. To jest taka podstawowa rzecz chyba, która tutaj jakby się wybija, że to jest dobrze skonstruowany film, ciekawy. Ciekawy, dlatego że mówi o kosmitach w sposób nietuzinkowy. To, to nie są źli kosmici, ale istoty, które również mają jakiś problem, prawda? No dobrze, a co byś Dobra. chciał omówić następnym razem? Nie, a, a, ale myślę, że to będzie i Dead. Dobrze, omówimy film y, samarajmiego y, Martwe Zło i wydaje mi się, że pokusimy się o to, że omówimy dwie części tego filmu. Tak, tak, hmm? tak. Na Blu-rayu, tak. też z Anglii oczywiście, ale jest okej. Okay. No dobrze. Bo u nas chyba tylko dwójka się ukazała i to na DVD. Przynajmniej tak. ja widzę ją w sklepach, w dwójkę. Tak, no. zgadza się. Natomiast to wydanie, które my mamy brytyjskie naprawdę jest bardzo smakowite i nie było drogie. To jest naprawdę fajne, no. że, że cena tego Blu-ray mówią o Evil Dead jedynce to są jakieś grosze. Nie wiem, czy dżentelmeni nie mówią o pieniądzach, ale naprawdę zamyka się to w jednym y, niebieskim banknocie polskim. Co jest Dobrze. Dobrze, dziękuję ci Patryku dzisiaj za rozmowę o w kinie science fiction, na przykład It Came From Outer Space i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję, do usłyszenia.